Będziemy kontynuowali nasze rozważanie drugiej księgi Samuela. Otwórzmy, proszę, piętnasty rozdział, gdzie ponownie przeczytamy ten fragment, który ostatnio czytaliśmy, ale skupiliśmy się jedynie na tej postawie Dawida, postawie ufnej rezygnacji, na postawie pokornej wiary. Natomiast to, na co dzisiaj chciałbym przede wszystkim zwrócić Waszą uwagę, to to, iż Jego pokorna wiara i ufna rezygnacja nie oznaczały bezczynności, nie oznaczały takiego zdania się na Boga, które czasami my dzisiaj prezentujemy, albo jak czasami taka właśnie wiara jest prezentowana. Zauważmy, iż Dawid autentycznie korząc się, autentycznie uświadamiając sobie, że to, co się dzieje, jest w wielkiej mierze owocem jego wcześniejszych błędów. Musi zbierać to, co zasiał. I jest złamany, taki gorzki owoc przychodzi mu zbierać, ale nie tylko jemu. Jego tragedia dotyka całej jego rodziny, więcej Całego narodu. I Dawid jest tym złamany, skruszony i poddaje się pod mocną rękę Bożą. Ale to nie oznacza bezczynności. To nie oznacza czekanie na to, co przyjdzie, bez podejmowania żadnego działania. Obyśmy to ujrzeli w tym fragmencie, i obyśmy się tego nauczyli. Gdyż naszą tendencją jest popadać w jedną z dwóch skrajności. Albo przejmować wszystko w swoje ręce i myśleć, że jak my czegoś nie zrobimy i jak my się tutaj nie sprężymy, nie damy z siebie wszystkiego, to nic się nie stanie i że wszystko od nas zależy i że to my jesteśmy motorem wszelkiego działania i kowalem naszego losu i jakkolwiek byśmy to inaczej nie ujęli. Albo z drugiej strony złóżmy to na Pana jak już złożyliśmy, no to już złożyliśmy, no to już nic do nas nie należy. No wszystko Jemu powierzyliśmy, Jemu w pełni zaufaliśmy, niech On się tym zajmie. My teraz po prostu będziemy czekać, aż On zrobi swoje. Oczywiście możemy znaleźć sytuacje, w których to będzie prawdą. Są sytuacje, w których rzeczywiście jesteśmy całkowicie bezradni i bezsilni i nic nie możemy zrobić. Są takie sytuacje w życiu kiedy nie możemy nic więcej zrobić, jak po prostu modlić się, złożyć to na Boga i nic więcej nie możemy zrobić. Ale w większości sytuacji możemy coś zrobić. I w większości sytuacji ludzie, którzy w ten sposób ufają Panu, że modlą się i nic nie robią, tak naprawdę chcą z siebie zrzucić odpowiedzialność. Niektórzy nawet posuwają się tak daleko, Iż wszelkie działanie w sytuacji, gdy o coś się modlą, uważają za niewłaściwe i uważają za przeczenie wierze, bo mówią, skoro złożyłeś to na Pana, to już sam się nie zabieraj za to, to już nic z tym nie rób, bo przecież Panu to powierzyłeś, a teraz sam chcesz coś z tym robić. Więc albo zostaw to Pana, albo sam się za to zabieraj. Nie rozumieją tego, że Bóg współdziała z nami ku dobremu, jeśli Go miłujemy jeśli Mu ufamy, jeśli do Niego się modlimy. A więc chcemy spojrzeć ponownie na tą sytuację i zwróćcie uwagę na te dwie rzeczy. Ostatnio skupiliśmy się na tej jednej kwestii, gdyż ona jest niezwykle ważna. Skrucha Dawida, złamanie Dawida, jego wiara, która mówi, oto jestem, zrób ze mną to, co uważasz. A teraz w tym kontekście spójrzmy na to, co Dawid robi, jakie działania podejmuje. Druga księga Samuela, piętnasty rozdział, będziemy czytali ponownie od dwudziestego wiersza. A cały kraj głośno płakał, gdy wszystek zbrojny lud przemaszerował. Król zaś przeprawił się przez potok Kidron, a cały zbrojny lud przeszedł drogą w kierunku pustyni. Był także wśród nich sadok. Wraz ze wszystkimi lewitami noszącymi skrzynię przymierza Bożego. Ebiatar zaś złożył ofiarę całopalną i postawili skrzynię Bożą, dopóki nie wyszedł z miasta cały lud. Lecz król rzekł do sadoka, Każ odnieść skrzynię Bożą z powrotem do miasta. Jeżeli bowiem znajdę łaskę w oczach Jahwe, to pozwoli mi powrócić i znowu oglądać ją i jej przybytek. Jeśli zaś tak Jahwe orzekł, nie mam w tobie upodobania, to oto jestem. Niech mi uczyni, co mu się podoba. Nadto rzekł król do sadoka. Kapłana, baczcie, powróćcie, ty i Abiatar spokojnie do miasta, również Achimaas, twój syn, i Jonatan, syn Abiatara, obaj wasi synowie wraz z wami. Baczcie też, oto ja będę czekał przy brodach jordańskich na pustyni, dopóki nie przyjdzie od was wieść. Powiadamiająca mnie. Kazali więc Sadok i Abiatar odnieść skrzynię Bożą do Jeruzalemu i pozostali tam obaj. Dawid zaś wstąpił na górę oliwną i płakał, wstępując na nią, a głowę miał nakrytą i szedł boso. Cały też zbrojny lud, który był z nim, miał głowy nakryte, i wstępując na nią, ciągle płakali. Gdy zaś doniesiono Dawidowi, że Achitofel jest między spiskowcami u Absaloma, Dawid rzekł, obróć, jachwę, wniwecz radę Achitofela. A gdy Dawid wszedł na szczyt góry, gdzie zwykle oddawano pokłon Bogu, oto wyszedł naprzeciw niego huszaj, arkijczyk, w podartej szacie, i z głową posypaną prochem ziemi. Dawid rzekł do niego, jeżeli pójdziesz ze mną, będziesz mi ciężarem. Jeżeli natomiast wrócisz do miasta i powiesz do Absaloma, sługą twoim chcę być, królu. Byłem poprzednio sługą twojego ojca, lecz teraz chcę być twoim sługą. To obrócisz w niwecz radę Achitofela. Będą tam z Tobą i Sadok i Ebiatar, kapłani. Jakąkolwiek usłyszysz wiadomość z domu królewskiego, donieś o niej Sadokowi i Ebiatarowi, kapłanom. Są tam także z nimi dwa ich synowie, Achimaas, syn Sadoka, i Jonatan, syn Ebiatara. Przez nich przysyłajcie mi każdą wiadomość, jaką usłyszycie. I udał się huszaj przyjaciel Dawida do miasta. A Psalom również przybył do Jeruzalemu. Czy widzicie te dwie kwestie w tym fragmencie Bożego Słowa? Z jednej strony: skruszone serce Dawida, wiara, która mówi: Boże, należy do ciebie, jestem w twoich rękach. Cokolwiek uznasz za słuszne zrobić ze mną. Uczyń to. Z drugiej zaś strony nie oznacza to, iż Dawid stoi przed bramą i czeka, aż Absalom przyjedzie i utnie mu głowę. Nie oznacza to, iż Dawid bezczynnie siedzi w Jerozolimie i mówi, Panie, Ty możesz wszystko, możesz otworzyć ziemię i pochłonąć Absaloma i jego zastęp, tak jak uczyniłeś to z Korachem. Panie, weź, wylej Jordan, Bóg wszystko może, poraź go piorunem z nieba. Czy Bóg nie mógł tego zrobić? Bóg wszystko może. Taką wiarę mieć, że Pan Bóg takiego cudu dokona i obali naszych wrogów cudownie. Ziemia ich pochłonie. Będą mieli wypadek samochodowy. Pożar ich spali. Zadławią się, jedząc makaron. Jakiekolwiek byśmy nie mieli pomysły na to, co Pan Bóg ma zrobić i jak ma to uczynić, ale Dawid mówi, Boże, Twoja droga. Twoje zamysły, Twoje plany. Jednocześnie wie, że coś może zrobić. Jednocześnie wie, że po pierwsze musi uciekać. Zdając się na Boga, nie siedzi w Jerozalemie, który w tej sytuacji, w jego ocenie, będzie narażony na klęskę, na oblężenie, głód, zniszczenie. A więc Dawid podejmuje te praktyczne kroki. Ucieka. Dalej organizuje siatkę wywiadowczą, posyła kapłanów, prosi swojego przyjaciela, aby stał się doradcą Absaloma. A więc Dawid organizuje różne rzeczy, które mają mu pomóc wiedzieć, jakie są plany Absaloma, jaką radę udzieli mu Achitofel i w jaki sposób można pokrzyżować te rzeczy. Tutaj widzimy tą postawę Dawida, w której on nie jest bezczynny, ale jego ufna wiara prowadzi go do działania. I bracia i siostry, tak jak mówię, w większości przypadków i my powinniśmy taką postawę przyjmować. Masz problemy zdrowotne i modlisz się, Panie Boże, uzdrów mnie i dalej jesz to świńskie jedzenie które się nie nadaje dla ciebie i dla twojego ciała, które cię niszczy i które ci odbiera to zdrowie. Ale ty ufasz Panu, że Pan cię uzdrowi i obżerasz się tymi słodyczami i obżerasz się tym tłuszczem szkodliwym i <grych> innymi truciznami, ale modlisz się, jesteś pełen wiary, że Pan cię uzdrowi. Siedzisz w chałupie, nie wyjdziesz na spacer, taki piękny dzień jak dzisiaj, ale ty siedzisz, gnuśniejesz w domu przed komputerem, ale Panie Boże, ufam Tobie, będę zdrowy, chwała Bogu, Bóg jest moim lekarzem, Jego sińcami, Jego ranami jestem uzdrowiony. Jakaż głupota, jakież kuszenie Boga. To grzech, bracie, siostro, jeśli tak czynisz. To grzech, to niewiara, to kuszenie Boga, to wystawianie Boga na pośmiewisko. Pozwól, że powiem to otwarcie, bracie, siostro, jeśli tak robisz, jesteś głupcem. Jeżeli chcesz, żeby Pan Bóg Ci pomógł, to nie możesz zachowywać się i działać w sposób, który zaprzecza Bożej drodze pomocy Tobie czy mnie. Jeżeli nie masz pracy i modlisz się, Panie Boże, daj mi pracę, Panie Boże, daj mi pracę i nie szukasz tej pracy, nie rozglądasz się za tą pracą, nie podejmujesz tej pracy, którą możesz podjąć, choćby za jakieś marne grosze na początek, ale jeśli nie masz nic innego, to pracuj za marne grosze a nie mów, Panie Boże, daj mi i nic nie robisz. Zrób to, co możesz zrobić. Jeżeli możesz podjąć jakieś działanie, to nie poprzestawaj na samej modlitwie. Czy chcę przez to powiedzieć, że Bóg nie może wszystkiego uczynić bez twojego działania? Absolutnie nie, Bóg może wszystko uczynić. Bóg może sprawić, że otworzą się drzwi i pracodawcy do ciebie sznurem będą walić i proponować ci najlepszą robotę. Ale jakże często słyszymy takie świadectwa? Jakże często tak się dzieje? A? Czy to oznacza, że Pan Bóg nie mógł tak sprawić? Czy Pan Bóg nie mógł dotknąć jakiegoś serca pracodawcy na drugim krańcu świata, który zadzwoni do Ciebie i poinformuje Cię, że ma dla Ciebie taką super pracę, bo Tyś dzieckiem Bożym i dla Ciebie najlepsza praca powinna być? Pan Bóg wszystko może, ale my czasami jesteśmy nierozumni w naszym podejściu do tego, jak Pan Bóg działa. I zamiast uczyć się z tych biblijnych przykładów, biblijnych mężów wiary i modlitwy, którzy nie byli bezczynni, ale którzy modlili się i podejmowali kroki wiary, którzy modlili się i zdawali się ufnie na Boga, ale to nie oznacza, że siedzieli bezczynnie i nic nie robili. Tak jak powiedziałem, są wyjątkowe sytuacje, kiedy faktycznie nic nie możemy zrobić. Ale to są sytuacje, kiedy nic nie możemy zrobić. Natomiast w wielu sytuacjach możemy coś zrobić. I nie zasłaniajmy się taką modlitwą, i nie zasłaniajmy się taką wiarą, i nie usprawiedliwiajmy naszej bezczynności, czy naszej głupoty, czy naszego jakiegoś działania, wbrew temu, o co prosimy, a potem obwiniają za to Pana Boga, że nam tego nie zrobił, czy nam tego nie dał, czy naszego zdrowie się pogarsza, czy nasza sytuacja taka, czy inna w jakichś okolicznościach się nie poprawia. Bo jak słuchaliśmy również dzisiaj rano, co siejesz, to i będziesz zbierał. Taka jest Boża zasada, taka jest Boża filozofia życia. Jak chcesz coś dobrego zbierać, to musisz coś dobrego zasiać. Jak dziadostwo będziesz siał, to dziadostwo będziesz zbierał. I nie będziesz zbierał dobrego owocu, jak będziesz siał dziadostwo. Musimy rozumieć, że Pan Bóg współdziała ku dobremu. Współdziała. To znaczy, że oczekuje również od nas działania. Nie popełniajmy też tej drugiej skrajności. Nie myślmy, że to my i wszystko od nas zależy. Nie, rozumiejmy, że bez Niego nic nie możemy uczynić rozumiemy, że wszelka nasza zdolność jest od Niego. W takiej postawie do Niego przychodźmy, bo faktycznie wszystko od Niego zależy. On nam daje ich chcenie, i wykonanie. On nas uzdalnia, byśmy mogli coś zrobić dobrego, ale On nas uzdalnia i my uzdolnieni róbmy to, co do nas należy, oczekując Jego działania, Jego błogosławieństwa. To jest pierwsza rzecz, na którą chciałbym tutaj waszą uwagę zwrócić, która myślę jest bardzo praktyczna i bardzo ważna, abyśmy ją rozumieli w kontekście tej ufnej wiary, w kontekście tego zdania się na Boga. Po drugie, spójrzmy na wiersz 30, który ponownie pokazuje nam to złamane serce Dawida. Czytamy, że gdy wstępował na Górę Oliwną, Płakał. To obraz, który w dzisiejszym świecie macho nie bardzo pasuje do takiego człowieka jak Dawid, który stawał naprzeciwko olbrzymów, armii, który był wojownikiem od młodości, zaprawionym w boju. Człowieka, który lwa i niedźwiedzia własnymi rękami rozszarpywał. To jest król Izraela, człowiek, który w tym czasie może mieć 50, 60 lat. Zobaczcie, jak on się zachowuje. On płacze. Boso, z nakrytą głową, wchodzi na górę oliwną i płacze. I to nie jest jakieś chlipanie pod nosem. To jest płacz, który Dawid wylewa ze swojego serca publicznie. To mi coś mówi o autentyczności Dawida. Jest dzisiaj wielka potrzeba, bracia siostry, autentyczności w pośród ludu Bożego. Nie noszenia masek, nie stwarzania pozorów, ale bycia uczciwym, bycia prawdziwym, bycia sobą, takim jakim jesteśmy. Nie udawania lepszych niż jesteśmy, nie udawania świętszych niż jesteśmy, nie udawania radośniejszych niż jesteśmy, nie udawania pokorniejszych niż jesteśmy. Po prostu potrzeba jest bycia takimi, jakimi jesteśmy I to cenię w Dawidzie Mimo jego wszystkich różnych słabości i upadków Cenię w nim jego autentyczność w wielu różnych sytuacjach Że kiedy Dawid cierpi, to nie zakłada wiecie, fałszywego, wierzącego uśmiechu I mówi, wszystko będzie dobrze, Bóg nad wszystkim czuwa Nie ma się o co martwić, chwalmy Pana, weselmy się Kiedy jego serce jest złamane kiedy jest żal, kiedy jest smutek, kiedy jest poczucie winy, Dawid to wszystko otwarcie wylewa. Bracia i siostry, jakże tego potrzebujemy w Kościele? Jakże potrzebujemy tej uczciwości wobec braci i sióstr, by nie grać przed sobą, by być prawdziwymi? Nie musisz tutaj przychodzić i mieć plastikowego uśmiechu niedzielnego, przyklejonego. Jeśli masz smutek w sercu, jeśli coś cię boli, nie musisz niczego udawać. Niektórym wydaje się, że musimy coś przed sobą grać, że musimy tutaj stwarzać jakieś pozory duchowości, pozory radości. Nie, jeśli masz radość, to raduj się. Jeśli faktycznie przeżywasz dobry czas z Bogiem, to raduj się, wesel się. Ale jeśli jest ci ciężko na sercu, powiedz o tym. To wylej to swoje serce przed Bogiem, powiedz, że cię boli, powiedz, że ci jest ciężko, żeby bracia, siostry mogli cię otoczyć miłością, tak jak ci ludzie otoczyli Dawida. Zauważcie, że nie tylko Dawid płakał, ale czytamy wszyscy ci zbrojni, którzy z nim szli, cały ten lud z nim płakał. Dlaczego płakali? Dlatego, że Dawid był autentyczny i płakał. I to sprawiło, że oni też mogli mu współczuć i płakać. I my nie potrzebujemy, bracia, siostry, niczego tutaj kreować. Naprawdę, ani przed sobą, ani przed nikim innym. Bóg naprawdę jest zainteresowany szczerością. Bóg się brzydzi obłudą. To jest to, co Pan Jezus najbardziej piętnował. U tych religijnych obudników, którzy stwarzali pozory, ale nie mieli autentycznej miłości do Boga, nie mieli autentycznej wiary, nie mieli autentycznej pobożności. Mieli piękny pozór, mieli piękną fasadę pobożności. I tego Bóg się brzydzi. I my musimy się strzec, aby czegoś takiego nie kreować w Kościele, aby do czegoś takiego nie zachęcać, ale musimy zachęcać się wzajemnie do tego, by szczerze mówić, jak wygląda nasze życie. Nie bać się zapytać brata, siostrę o to, jak wygląda ich życie, jak wygląda ich modlitwa, jak wygląda ich czytanie słowa, jak wygląda ich służba dla innych. Nie bać się zapytać, porozmawiać, a my nie możemy ukrywać tych rzeczy, nie możemy czuć się urażeni, gdy ktoś nas pyta, ale już szczerze mówić o tym, jak wygląda nasze życie, że potrzebujemy może pomocy, potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy jakiejś zachęty Bożej pomocy, ale też w tym kontekście tego, co przeżywamy, dzielenia się z innymi, prośby o modlitwę, szukania serc, które nas zrozumieją i będą nam współczuły. Jest ta druga strona medalu. Słowo Boże mówi, płaczcie z płaczącymi. Dzisiaj słyszeliśmy też jedni drugich ciężary, brzemiona, noście. Kiedy Dawid płakał, wokół niego byli ludzie, którzy gotowi byli z nim płakać. Nie przyjść do Dawida i powiedzieć, Dawid, poklepać go po ramieniu, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Zobaczysz, jutro nowy dzień przyjdzie, wszystko się odmieni, znowu będziesz królem, na pewno Absalomowi się nie powiedzie. W takim społeczeństwie funkcjonujemy, gdzieś takie myślenie mamy, że jak ktoś jest w problemie, to trzeba do niego przyjść i powiedzieć mu dobre słowa. I w świecie może faktycznie nie ma nic lepszego do zrobienia, no bo co, oni, co świat może zaproponować w takich sytuacjach. No tylko pozytywne myślenie i tylko pozytywne wyznawanie i tylko pozytywne, miłe życzenia. I faktycznie w świecie coś takiego funkcjonuje. Będzie dobrze, nie martw się, zobaczysz, wszystko się ułoży. Pewnie nieraz to słyszeliście, ale coś wam to pomogło? Niestety niektórzy przekładają to na grunt kościoła i z tego czynią coś takiego bardziej religijnego. Mówią to samo tak naprawdę, tylko religijnym językiem. Pan cię wspomoże, Pan ci pomoże, zobaczysz, ufaj Panu, Bóg jest z tobą. I to oczywiście można Biblii nie uzasadnić, że no, co, co złego mówią, dobre rzeczy mówią, tak Biblia mówi, nie? Ale kiedy jesteśmy pod ciężarem, kiedy jesteśmy skruszeni, kiedy jesteśmy złamani, kiedy przeżywamy problemy takie czy inne, myślę, że tego, czego najbardziej potrzebujemy, to kogoś, kto po prostu z nami będzie. Kogoś, kto po prostu nas wysłucha. Ktoś, kto nie będzie silił się na jakieś zapewnienia nas, że wszystko będzie dobrze, bo nie wie, czy będzie dobrze. Skąd wiesz, że będzie lepiej? A skąd wiesz, że może nie będzie gorzej? Masz taką pewność? Jesteś prorokiem? Bóg ci to objawił, czy tak gadasz tylko? Bo tak świat gada i Ty też tak gadasz, bo chcesz pocieszyć swoimi dobrymi chęciami. To jest puste gadanie. To nie jest żadna pomoc. Pamiętacie trzech przyjaciół Hioba? Trzech dobrych przyjaciół Hioba, którzy kochali Hioba, którzy szanowali go, aż do momentu, kiedy doszło do tej tragedii i Hiob otworzył swoje usta. Ale przez siedem dni siedzieli z nim w ciszy i to było najlepsze, co dla niego mogli zrobić. Kiedyś siedzieli zdjęci litością, kiedy w ich oczach pojawiły się łzy współczucia, i kiedy patrzyli na biednego Hioba, który wszystko stracił i po prostu z nim byli. Nie zabrali się, nie poszli, nie powiedzieli mu żadnych pustych rad, ale po prostu z nim byli. I myślę, że dla Dawida ogromnym wsparciem był ten płacz całego ludu. Kiedy jego serce było złamane, kiedy jego serce było skruszone, gdy on płakał, znalazł wokół siebie ludzi, którzy autentycznie mu współczuli którzy płakali razem z Nim. Tak jak Słowo Boże mówi, płaczcie z płaczącymi. Nie śpiewali Mu jakiejś wesołej pieśni, nie mówili Mu pustych frazesów, nie prawili Mu kazań. A widzisz Dawidzie, gdybyś nie zrobił tego, no gdybyś tak postąpił, a gdybyś był mądrzejszy, to wtedy Pan na pewno by to inaczej. Tak jak ci przyjaciele Chiobak zaczęli otwierać swoje usta to chcieli mu pomóc, ale jakże mu dokuczyli? Jakimiś kanałami przekleństwa się stali? Jakimiś narzędziami diabła, kiedy chcieli mu dobrze doradzić, głosząc mu puste frazesy, tak jak ja im powiedział, jesteście jak wiatr, wasze słowa nie mają żadnej wagi, żadnej wartości. On miał na tyle odwagi, że im to powiedział. My czasami, jak nam doradzają, to po prostu skłonimy głowę i myślimy sobie, Panie Boże, zabierz tego ale po prostu nic nie powiemy grzecznie. Ach, Hiob ja podniósł oczy i powiedział, że takimi jesteście lekarzami, którzy nie mogą mi pomóc. Wasze słowa nie mają żadnej wartości. Dużo gadacie, ale nic mi nie pomagacie, tylko mi dokuczacie. I może takiego czegoś nie usłyszysz od brata czy siostry, że tak ci nie powie w oczy, ale strzeż się, żebyś nie był takim pomocnikiem, takim doradcą. Nauczmy się słuchać. Bądźmy blisko tych, którzy cierpią, i słuchajmy ich i słuchajmy Boga. Jeśli mamy słowo od Boga dla nich, wtedy im przekażmy. Jeśli jesteśmy przekonani, że Bóg kładzie nam słowo na serce, które jest do nich skierowane, wtedy możemy to przekazać. Ale nie silmy się na puste słowa pociechy i jakichś pustych frazesów. Dawid, kiedy jest tak doświadczony, tak skruszony, tak złamany, a ma ku temu powody, jego własny grzech, grzech jego syna, odstępstwo niemal całego ludu, poza tą garstką, która przy nim pozostała. Dawid ma powód do płaczu. I czytamy, że wtedy, gdy tak płakał, gdy wszyscy razem z nim płakali, wtedy doniesiono Dawidowi: Achitofel jest między spiskowcami u Absaloma. I to musiał być dla Dawida naprawdę wielki cios. I dlatego głupio jest tak mówić, że wszystko będzie dobrze, bo nie wiesz, czy nie masz kolejnych ciosów przed sobą, nie wiesz jeszcze, co jeszcze cię czeka. Kiedy Dawid tutaj już jest tak skruszony i wydawałoby się, Bóg już pewnie powinien się nad nim zlitować, już wystarczy, już trzeba pocieszyć go, przychodzi jakiś posłaniec i mówi, Achitofel jest między spiskowcami. I to był wielki cios dla Dawida, dlatego że Achitofel był jego zaufanym doradcą. Achitofel dobrze znał Dawida. Przez lata służył wiernie Dawidowi i był człowiekiem, o którym czytamy dalej, którego słowo było jak słowo proroka. Kiedy Achitofel coś mówił, to tak jakby Bóg mówił. To był naprawdę człowiek niezwykle mądry, człowiek bystry. Stoi po stronie jego zbuntowanego syna, i w tym momencie ta konspiracja Absaloma zyskała na sile. Przyłączenie się Achitofela do Absaloma oznaczało ogromne zwiększenie jego możliwości przejęcia tronu. Co byście zrobili w sytuacji, kiedy dowiadujecie się, że was, wasz bliski przyjaciel spiskuje przeciwko Wam? Jak reagujemy w sytuacji, kiedy dowiadujemy się, że ten, komu ufaliśmy, z kim dzieliliśmy się naszymi sekretami, obraca się przeciwko nam i chce nas zniszczyć, chce nas zabić. Dawid modli się. Jest to bardzo krótka modlitwa, bardzo prosta modlitwa. Nie, niech będzie przeklęty Achitofel. Nie, Panie Boże, zabij Achitofela. Nie, Dawid nie modli się przeciwko Achitofelowi, ale modli się przeciwko jego radzie przeciwko temu, co Achitofel zamyśli, bo wie, że to będzie dla niego największym ciosem. Jeżeli ktoś po raz pierwszy nie posłucha jego rady, jeżeli ktoś nie pójdzie za jego radą. Dawid modli się, Jachwę, obróć w głupotę radę Achitofela. Dosłownie tak to jest powiedziane. Achitofel jest ciekawą postacią. Jego imię znaczy brat głupca. Ciekawe. I Dawid modli się, Obróć w głupotę radę Achitofela, niech jego rada okaże się głupią radą, albo tak jak tutaj nasi tłumacze, to starali się oddać spraw, żeby zniweczona była, żeby po prostu ludzie zobaczyli, że to jest głupota, albo żeby tak się sprawy potoczyły, by nie poszli za jego radą i Achitofel wyszedł na głupca. Taka jest modlitwa Dawida, krótka modlitwa. I po raz kolejny jest to dla mnie obraz czegoś, od czego się chcę uczyć od Dawida, w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach, kiedy przychodzi zła wieść, w sytuacjach, kiedy coś się dzieje złego w naszym życiu. Słowo Boże mówi, nie ustawajcie modlić się, zawsze się módlcie, we wszystkim dziękujcie, módlcie, módlcie się, módlcie się, módlcie się. To też dostrzegam w Dawidzie, w takich sytuacjach kryzysowych. Dawid modli się. Nie jest to długa modlitwa, nie jest to jakiś elaborat dla Pana Boga, wyjaśniający Mu wszystkie Jego bolączki i wszystkie szczególiki tej całej skomplikowanej sprawy. My czasami, jak słucham niektórych naszych modlitw, bracia, siostry, wybaczcie, to czasami takie elaboraty Panu Bogu przedstawiamy. Jakby Pan Bóg nie znał wszystkich szczegółów, musimy Mu wszystkie szczegółiki opowiedzieć, gdzie, co, tamtego. Nie znajduję takiego czegoś w Słowie Bożym nie znajduje takiej potrzeby informowania Pana Boga o czymś, o czym my wiemy, a o czym On nie wie. On wie lepiej niż my wiemy i On o tym już wiedział dawno, zanim to się jeszcze stało. W naszej modlitwie musimy skupić się na konkretach. Dobrze jest, jeśli w naszej modlitwie dużo mówimy o Bożej możliwości, o Bożej mocy. O Bożej wielkości Wychwalamy Go w naszej modlitwie Bo tego jest godzien Ale nie musimy Go W wszystkich szczególikach informować Naprawdę nie musimy Wystarczy, że powiemy prosto o co nam chodzi I Dawid to czyni Krótko, rzeczowo I Pan Bóg zaraz mu daje odpowiedź Jak tylko wejdzie na górę Tam już czeka na niego odpowiedź Na górze Widzicie jak szybko Pan Bóg go wysłuchał? Krótka modlitwa pełna wiary, pełna ufności, że Bóg może. I Bóg mu od razu odpowiada. Pan Jezus nas ostrzega, abyśmy co nie byli jak poganie, którzy myślą, że na podstawie swojego wielomóstwa będą wysłuchani. Którzy myślą, że jak dużo, dużo, dużo, dużo powiedzą, to wtedy Pan Bóg bardziej będzie chętny słuchać tego, co mają do powiedzenia. Ale to Pan Jezus mówi, to pogaństwo, to poganie tak myślą, którzy nie znają Boga który wszystko wie, któremu nie trzeba elaboratów pisać, któremu nie trzeba wyjaśniać wszystkich szczegółów. My modlimy się do Boga, który wszystko wie. A więc tak się modlmy, jakbyśmy do takiego Boga się modlili, a nie do Boga, który jest gdzieś zamknięty w świętym miejscu i my przyszliśmy do Niego i teraz mu wszystko musimy powiedzieć, co tam się dzieje, gdzie on nie wie, gdzie on tam nie był i on nie widział. Nie, my modlimy się do Boga, którego oko bada wszystko i który wie o wszystkim. A więc tak się módmy. Przychodźmy do takiego Boga i bądźmy w naszej modlitwie konkretni, nie marnujmy słów, nie bądźmy wielomówni jak poganie, ale módlmy się, tak jak nas Słowo Boże poucza. Owszem, jest czas, kiedy tu spotykamy się na modlitwę, możemy wylewać nasze serca, możemy coś więcej powiedzieć, ale też pilnujmy się w tej modlitwie, żeby nie zamieniać tego w mówienie rzeczy, które nie są potrzebne. Jest tyle rzeczy, o które powinniśmy się modlić, więc skupmy się konkretnie na tych potrzebach i módlmy się o nie najkonkretniej jak potrafimy. Niektórym to wychodzi lepiej, niektórym to wychodzi gorzej. Nie chcę tych z was, którym gorzej wychodzi, czy może mi gorzej wychodzi, krytykować tak, żebyśmy się bali od, otworzyć ust na modlitwie. To nie o to chodzi, ale chodzi o to, żebyśmy się uczyli, tak? chodzi o to, żebyśmy wzrastali w tym, co dobre, chodzi o to, żebyśmy właśnie się napominali, żeby nasze życie i również to modlitewne i naszego zboru lepiej wyglądało. Zobaczcie, ilu dzisiaj ludzi się pomodliło w czasie modlitwy. Dwóch, trzech, czterech? Dlaczego? Dlatego, że reszta nie miała nic do powiedzenia głośno Panu Bogu? Czyż, że za mało czasu było na modlitwę? Może jakieś inne powody są. Może warto było zapytać dlaczego. <głosy> Ale bracia i siostry, czy nie można jednego prostego zdania powiedzieć w modlitwie? Nie chodzi o to, żeby teraz wielką modlitwę wznosić. Czy nie chcielibyście i czy nie powinniśmy choćby jednym zdaniem uwielbić Boga, podziękować Mu za coś, za jedną rzecz. Nie chodzi o to, że teraz za wszystkie sprawy świata i całej mojej rodziny i tak dalej. Jedna rzecz, jedna rzecz, dwie rzeczy, trzy rzeczy. Może masz więcej na sercu, wtedy więcej, ale czy nie masz jednej rzeczy, za którą możesz krótką modlitwę wznieść? I czy myślisz, że taka modlitwa nie ma sensu? że jednym zdaniem, o to za krótko, trzeba dziesięć zdań przynajmniej. Kto tak powiedział? Ileż w Biblii mamy takich modlitw jak ta? Jedno, krótkie, proste zdanie. I Bóg wysłuchał. To jest piękne, że Bóg wysłuchał, Bóg odpowiedział. Bóg faktycznie obrócił Radę Achitofela w głupotę. Zniweczył ją. A więc bracie i siostro, nie lekceważ takich modlitw. I wznoś takie modlitwy, wznoś w swoim życiu na co dzień, kiedy przychodzą jakieś sprawy, problemy, słyszysz, karetka pogotowia jedzie, pomóc się o tego człowieka, który w tej karetce umiera być może, czy cierpi, Pomóc się krótko, Boże błogosław tego człowieka, mów do jego serca, objaw mu się, ratuj go, pomóż mu. Nic więcej o nim nie wiesz, nie musisz teraz, Panie Boże, jakieś tam wymyślać, nie potrzebujesz niczego, prosta modlitwa, widzisz ludzi na ulicy, przechodzisz, widzisz pijaków, Widzisz bezdomnych, pomódź się o nich. Krótko zawołaj do Boga serca za nimi. Od tego się zaczyna wiele dobrych rzeczy, że się po prostu pomodlisz w prosty, krótki sposób. Nie musisz padać na ulicy, na kolana, nie musisz podnosić rąk, nie musisz wzywać braci i siostry w spotkania modlitewnego organizować. Możesz zawołać do Boga krótko, prosto, w sercu. Uczmy się tego, bracia siostry. Bądźmy ludźmi modlitwy, którzy nieustannie się modlą, nieustannie spotykamy się z wyzwaniami. Myślę, że tylko w taki sposób możemy nieustannie się modlić. Nie jesteśmy w stanie być na ciągłym spotkaniu modlitewnym całe życie, ale możemy ciągle się o różne rzeczy modlić, możemy nieustannie wołać do Pana w krótkich modlitwach. I tego się uczmy, i to czyńmy, i wiedzmy, że Bóg tego wysłuchuje, nie potrzeba Mu tej całej naszej religijnej otoczki modlitewnej, żeby Pan Bóg z nami chciał mieć coś do czynienia. Wystarczy, z wiarą się modlimy z serca. Ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę, to ta odpowiedź, którą Bóg przygotował Dawidowi na szczycie Góry Oliwnej. Kiedy Dawid pomodlił się i gdy wszedł na szczyt, następny wiersz nam mówi, wyszedł naprzeciw niego Huszaj, arkijczyk. To była jego odpowiedź, jego przyjaciel, który przyszedł mu towarzyszyć, który nie przyszedł mu doradzać, nie miał jakichś planów wielkich, po prostu przyszedł w podartej szacie i z głową posypaną prochem ziemi, a więc w żałobie, wyrażając współczucie, wyrażając utożsamienie się z sytuacją Dawida. To jest przyjaciel, to jest brat, ale Dawid zobaczył w nim odpowiedź na swoją modlitwę. Dawid zobaczył, że jeżeli on pójdzie z nim jako starszy człowiek, niewiele mu pomoże, ale tutaj był ktoś, kto mógł mu pomóc, kiedy by poszedł z powrotem do Jeruzalemu. I tutaj oczywiście pojawia się pewien moralny dylemat w tym, co Dawid mówi i w tym, co Dawid planuje, gdyż Dawid mówi mu, aby poszedł i udawał przyjaciela Absaloma, udawał sługę Absaloma, udawał jego doradcę, kogoś, kto faktycznie stoi po jego stronie, podczas gdy tak nie było, a więc namawia go do jakiegoś podstępu, Namawia go do kłamstwa, które się będzie z tym wiązało. Tu mamy pewien moralny problem, tak? Co Dawid robi? Zresztą nie pierwszy raz wiemy, że Dawid niejednokrotnie uciekał się do takich podstępów i do takich kłamstw. I zazwyczaj nie za dobrze mu to wychodziło. Ale tym razem tak wychodzi. I z tym was moralnym dylematem zostawię do zastanowienia się nad tym. I w środę, jak się spotkamy, ci, którzy będą, Możemy wrócić do tematu i porozmawiać o tym, jak to jest z tego typu sytuacjami. Dawid swojego przyjaciela posyła w paszczelwa, aby z jednej strony był informatorem, żeby mówił, co się dzieje w pałacu, jakie są plany, jakie tam są propozycje i tak dalej, w ten sposób, żeby tą Radę Achitofela obalić, albo żeby tak zadziałał, żeby nie poszli za tą Radą. Ale do tego potrzebuje przebiegłości, fortelu, kłamstwa. I taka jest odpowiedź na, na modlitwę Dawida. Boże drogi, to nie nasze drogi, bracia, siostry. I są rzeczy, na które nie ma prostych odpowiedzi. I ja powiem szczerze, patrząc na tę sytuację, nie za bardzo wiem, jak to ugryźć. Poza tym, że wiem, że nie wolno kłamać i wiem, że trzeba zdala się od wszelkiego kłamstwa trzymać i obudy, i krętactwa, ale wiem, że czasami Pan Bóg posługuje się takimi rzeczami. Tak jak posłużył się kłamstwem tych położnych w Egipcie. Kombinowały, tak, kłamały. Mamy nieżonnice Rahab. Za chwilę tu będzie kolejna sytuacja, jak tam ci wysłannicy wychodzą, a oni ich chowają w studni, zakrywają studnie i mówią, że oni już poszli. Kolejne kłamstwa. Więc takich rzeczy jest sporo. Mamy problem. Jak to ugryźć? Co z tym zrobić? A dzisiaj... Chciejmy jeszcze modlić się, prosząc Boga, aby i z tego fragmentu Bożego słowa pouczył nas, aby z tego fragmentu Bożego słowa zaszczepił w naszych sercach to, co ma wydać dobry owoc w naszym życiu. Powstańmy, proszę do modlitwy. Drogi nasz Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które jakże pełne jest mądrości, prawdziwej mądrości z góry, pouczając nas budując nas, karcąc nas, oświecając, abyśmy chodzili dobrą drogą, nie kierowali się naszymi własnymi jakimiś wyobrażeniami czy mądrością tego świata, ale mamy to Słowo, które jest lampą dla naszych nóg. Panie, prosimy, byś każdemu z nas zaszczepił w sercu to, co dzisiaj dotknąłeś, to, co dzisiaj poruszyłeś, to, czym dzisiaj zachwiałeś. Prosimy, kochany Panie, byśmy nie byli biernymi słuchaczami, ale wykonawcami Twego Słowa, aby to, co mówisz do nas, docierało do głębokości naszego jestestwa i abyśmy mogli prowadzić takie życie, które Tobie się podoba. Abyśmy byli ludźmi, którzy są autentyczni, którzy nie są hipokrytami, ale którzy po prostu są prawdziwi. Pomóż nam, Boże, nie okłamywać się wzajemnie, ale mówić prawdę jedni drugim w miłości. Pomóż nam, Boże. Pomóż nam słuchać i współczuć i wspierać w tej mierze, w jakiej możemy wspierać potrzebujących. Nie być pustymi gadłami, ale być ludźmi modlitwy i być ludźmi czynu. Ludźmi, którzy modlą się do Ciebie, wiedząc, że od Ciebie płyną wszelkie źródła, ale ludźmi, którzy nie są bierni którzy czynią to, co wiemy, że możemy uczynić, to, co wiemy, że jest słuszne, by uczynić. Pomóż nam, Panie. Daj nam mądrość, szczególnie w tych kryzysowych sytuacjach. Prosimy w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.